Ruszył. Nie wiem, trwa transmisja, więc tak. chyba jest No to, to zaczynamy. Obciach musi być na początek. Tak. Hmm, Czy mieliśmy rozmawiać dzisiaj? Ktoś pamięta? Nie, ja nie. Mam jakąś karteczkę. Słyszę siebie na, na tego, u kogoś na głośnikach. Nikt się nie przyznaje. Pewnie, nie przyznaje. To nie. Ja. Ja mam. Nie. Ja mam słuchawki. Okej. Okay. No dobra, to jedziemy. Dobrze. Jedziemy, jedziemy, o ile faktycznie ktoś nas widzi i może oglądać. To jeśli ktoś nas ogląda, to... <grystanie> Widzisz, tak, <chcesz>. to... <grystanie> <grystanie> <grystanie> <grystanie> Dobrze, to może najpierw przedstawmy się. Ja jestem Tomek, ja jestem programistą i jestem też współzałożycielem takiego studia Crunching Coales. O. I tak. To od lewej. No to ja tak trochę się... No, no to, ty ty jest szefem, to Ja jestem pierwszy z lewej, tak? Tak, tak. tak. Pierwszy z lewej. Dobrze, więc ja się nazywam Daniel Sadowski, jestem założycielem i szefem studia Nitral Games, gdzie pełnię rolę Creative Directora. I to tyle chyba wstępu, tak? Ostatnio wydaliśmy nową grę, Lone Norder i tyle. Krypciocha. Okay. Dobra, jestem no na wstępie. Dobra, to ja. Co? Nie, ja jestem. Ja, drugi. Ja jestem Wojtek drugi. Pazdur. Ja jestem drugi od prawej, od lewej, dobra, to też. Ty, bo to każdy ma inną Mogę kolejność, zajmować. to tak będziemy jak głupi no, się dobra, dobra. dobra, jadę ja, bo, bo jestem głośnik. Ja się nazywam Maciej Miosik, zakładałem startupy, jak jeszcze nie było to modne, teraz nie mam swojego studia, zajmuję się grami od wieków. Tak, od wieków zdecydowanie. To co, kto teraz? Wojtek dawaj. Dobra, Wojtek Pazdur z The 51 i tyle. No, a ja jestem Tomek jak indie developer z NoaCube, który w sumie zacząłem od wydania małej gierki, potem poproszę w tym projekcie. W tej chwili po prostu siedzę i mam takie małe, własne studia. I też tyle w sumie. Coraz krótsze te introdukcje. No i fajnie. Co, co to tu co dużo gadać. gadać? Zawsze co można nie poczytać o nas na, na blogu. Nie, nie, nie, musimy chyba się reklamować specjalnie. Uh, mhm. No dobra, to może ja teraz wytłumaczę, o co chodzi generalnie z tym całym defkastem. Chodzi o to, że generalnie w Polsce jest coraz więcej takiego różnego rodzaju konferencji w stylu WGK czy ZTG i podczas takich rozmów pomiędzy nami stwierdziliśmy, że tak naprawdę na tych konferencjach najfajniejsze są takie, takie panele dyskusyjne, w których, w których deweloperzy rozmawiają ze sobą. Nie z dziennikarzami, nie prowadząc wykładów, tylko rozmawiają tak naprawdę ze sobą, ewentualnie ktoś to prowadzi. No i zainspirowany faktem, że mój kolega Piotr, którego serdecznie tutaj pozdrawiam, prowadzi tam różne podcasty, czy to na niezgranych, czy to na Fantasma Gierii. Pomyślałem, że rzucę taki pomysł na naszym forum. Zamkniętym forum polskich deweloperów gier. Łososiowym forum. I zobaczę, jaki będzie od odzew i, i nie wiem, może uda się coś takiego sklecić. O dziwo, odzew był spory, więc jesteśmy tutaj. O czym będziemy rozmawiać? Raczej pewnie postaramy się rozmawiać o, o grach raczej od kuchni. Nie będziemy chyba rozmawiać o grach w stylu grałem w to, grałem w tamto, tylko postaramy się Wam troszkę przybliżyć, jak to się, jak to się odbywa jakby za kulisami. A Co, ile będziemy nagrywać? Nie wiemy, tak naprawdę. Może co miesiąc, może co dwa, może co tydzień. Eee... No i to chyba tyle. Może coś jeszcze o formie. Generalnie pff, transmisja jest na żywo. Mamy wideo, mamy, pff, mamy głos i mamy też... Czas... Mamy 74 viewerów w tej chwili. Wow. Wow. No, tak. To ja sobie włącę czat. To jest to jakichś 74 więcej niż się spodziewałem. <laughs> na czacie na razie jakoś cicho. Tak. A może to nie by... działa. Bo to jest ksowy, nie wiem, że, że tu jest jakiś czas. No. E, czy coś jeszcze powinienem powiedzieć w związku z tym podcastem, devcastem? Nie. O piękne, piękne wprowadzenie zrobiłeś. Co złego to nie my. Brawo. No dobra, już starsze. Ja myślę, że te, jak się uda, jak z zachęcimy, jak będziemy mieć odbiorców, to to będzie częściej niż co dwa miesiące, tak mi się wydaje. Byle nam jakiejś sensownej tematyki starczyło, bo... O, i tematyki starczy. Na spokojnie. Zawsze możemy pohejtować. To oczywiście zawsze taki temat nam zostanie. Mm. Myślę, że nie braknie rzeczy, na które możemy pohejtować. <grym> z tym jesteśmy naprawdę dobrzy. <grym> z tym jest zawsze spoko. Eee, no dobra, to skoro ja już zacząłem, to, to może będę kontynuował. a No i Powiem, jaki jest temat, bo nie wiem, czy wszyscy przeczytali. To tematem jest generalnie podsumowanie 2012 roku, jeżeli chodzi o polską branżę i jakieś takie krótkie spojrzenie na przyszły rok, znaczy ten rok w zasadzie, 2013. I mieliśmy, znaczy dyskutowaliśmy trochę o tym na forum i była postawiona taka teza, że ten 2012 nie był jakoś super specjalnie owocny, jeżeli chodzi o wielkie gry i wielkie chciory, ale że był generalnie dobrym rokiem dla polskiej branży. I może od tego zacznijmy i wytłumaczmy dlaczego i nie wiem, pokłóćmy się, że tak albo że nie. Nie macie racji. Wszyscy z no generalnie, faktycznie to jest ciekawe, że w tym roku nie wyszło jakoś za dużo jakichś dużych gier, wyszło tylko w sumie Wiedźmin na Xboxa mhm. i jako prawdziwi profesjonaliści przed chwilą sprawdziliśmy na stronie, że sprzedał się w 600 tysiącach kopii, czyli nie są to jakieś tam znowuż, już... Ogrom, ogromnej ilości. I to I nawet tak... nie jest stuprocentowo nowy tytuł, tak? Bo jest to konwersja po prostu o, z właśnie. 2011. Więc teoretycznie, teoretycznie prawda branża trochę śpi, a tak naprawdę jak sobie skompilowaliśmy listę gierek, który wyszł w tym roku w Polsce i to jakichś takich, nie licząc jakichś takich najmniejszych no, indyków i tak to, dalej, to faktycznie wyszło tego 65 tytułów. Mhm. Pewnie jeszcze o masie zapomnieliśmy i w tym są faktycznie jakieś takie chiciory, o których u nas może mało kto słyszał, ale faktycznie są są, są warte wypomnienia, Tak. Na przykład e, teraz w sumie przez, przez te ankiety na, na, na polskim game devie tak, jest trochę głośniej o Artifex Mundi, które jest takim studiem, które sobie siedzi i mało kto tak naprawdę w Polsce wie, co on robi, robi ale i w tym, w tym roku wydało trzy gry, z których każda w sumie była sukcesem, więc jakby faktycznie, faktycznie coś w tej branży e, powstaje. Tak. Artifex Mundi, jakby ktoś nie wiedział, tak jest to firma, która jest tak zwaną fabryką Hidden Object, Hidden Object Puzzle Adventure Games. tak. Opa czyli tak zwanych hop. No dobra, ale... I oni mówisz, produkują to masowo. Mówisz, że sukcesem, a to, to jest mniej więcej sukces w takim, w, takim, w takim segmencie gier komputerowych, w sensie czy to jest 100 tysięcy egzemplarzy, czy 50, czy, nie wiem, 500... No, bliżej 100 tysięcy egzemplarzy, tak, bo generalnie to są gierki, które się sprzedają na Big Fishu, to jest taki duży portal z grami casual, generalnie tam te gierki sobie latają za bodajże 7 dolarów w tej chwili. Kolektor statyczny trochę droży, jak masz jakieś pakiety, to to wychodzi taniej i faktycznie gry z 10 takie naprawdę dobre. Mogą, mogą sprzedać powyżej tych 100 tysięcy kopii, chociaż rzeczywiście, no nie wiem, czy faktycznie wszystkim tym grom się to udało, natomiast z tego, co patrzyliśmy po tych, po tych top tenach, to faktycznie, więc są to jakby całkiem poważne pieniądze, tak? W sumie jak się spojrzy pod kątem zwrotu inwestycji, to, to, to dużo lepsze niż widzminy, czy, czy, czy tego typu gry tak naprawdę. Nie natomiast... zapominajmy, że gry Artifexów to nie tylko Big Fish, ale to są chyba wszystkie możliwe platformy, więc, no tak, więc trzeba pamiętać, że oni zarabiają także na innych platformach i to bardzo dobrze, to jest, to jest chyba doskonała strategia I, i to jest przykład firmy, która no, odnosi sukcesy, oczywiście może one nie są takie, w, w edge, o tym nie napiszą może jeszcze ale na, jeszcze. na tym swoim polatku, całkiem sporym i ciekawym, to jest jedna z chyba z lepiej prosperujących firm i odnoszących sukcesy, tym bardziej w tym roku, który jak widać nie był taki wcale super dla branży no tak, no i jest jeszcze, prawda, cała ta Arstaneia, która wcześniej była, e, niby agencją reklamową, zaczęła zabierać się za gry, wydali w tym roku tego Puzzle Crafta, e, gierkę na, prawda, na Mobile z, z Chillingo i Kurczę, z tego co wiemy, prawda, to był ogromny sukces. Mm, I faktycznie dostają teraz te nagrody z nagrodami, z nominacjami. Kaszara podobno leci z nieba, więc generalnie, no dzieje się tak. Oby tak było. Znaczy Art Stania wciąż jest firmą reklamową, bo tak, przecież tak, tak. grę robi AT Games, oddział skonstruowany po to, żeby te gry robić. No i bardzo dobrze, to jest druga ich gra i ta nareszcie spotkała się z jakimś sensownym odzewem. Wojtek? Czyli krótko mówiąc 2012 był udany. No bo na co mamy narzekać? Że nie wyszło za dużo jakichś trip A ma, mamy no, 2011. 2011. Ale nie samymi Triple świat żyje jednak, tak? Jak widać. No nie, ale Zybie się po bardzo powoł, dużo innych, co innych rzeczy. Co było lepszego w 2011? Bullet Storm. Był Dead Island. No ale Bullet Dead Storm, Island. powiedzmy sobie, nie był tytułem, który pozamiatał rynek. To, to chyba był taki przykład Triple który no, tak jak Wiedźmin, niby się udało, ale tak nieco Nie sprzedał No tak, ale patrzcie. Wiedźmin nie wiem, czy. czy 600 tysięcy wiedźminów, nie wiem, czy to jest bardzo źle, czy średnio źle, czy może nie najgorzej, no ale, ale generalnie, no to 2000 i tyle, no więc 100% więcej, czy 1000% więcej, nie wiem, jak tu liczyć niż w 2012 udanych triplejów, ale to raczej wynika z tego, jak cały rynek działa, no cały rynek idzie w stronę teraz eksperymentowania z różnymi rzeczami, a tripeleje po prostu gdzieś tam sobie hermetyzują, się zamykają, no i, i tyle, no. Kto no, nas to z nas pracuje nad triple A-em w tej chwili? W tej chwili, w tej chwili no, już nie. Przecież, tak. <laughs> a, ale ale nie zwróćcie wiem. uwagę na to, że paru, paru z nas pracowało kiedyś nad triple A-ami, a teraz żaden nie pracuje. No, coś jest. to no, to tak. w sumie, więc co, co, co, coś, coś tu nie jest. Nie tylko tam, jak tam Tomaszewski, nie pracowałem w Triple no. Tak, ja nie pracowałem w Triple A. A ja chciałem podróżyć temat takiego fajnego studia, w którym kiedyś natomiast pracowałem i jest to 11 bit Studios. A oni w 2011 wydali Anomaly, które było bardzo fajnie przyjęte, miało dobre oceny i w ogóle mega się sprzedało tu, tu i tam. A, od tego się zaczęło. No tak, ale w, w tym roku jakoś nie, nie poszli w super wielki tytuł albo w dwa super wielkie tytuły, tylko wydali trzy mniejsze gry e, tam Anomaly Korea i dwie, dwie, dwie mniejsze gry na, a, no na iOS -a i na Androida. Tak? Co myśli się o tym? W sensie nie wydaje mi się, że to całkiem fajna. W, w fajny sposób na promowanie jakby no nie wiem, nie wiem, mi się to, mi się to podobało, że nie rzucili się na, na jakiś wielki projekt, tylko starali się rozbudowywać swój team i a, jakoś tak spokojnie krok po kroczku iść do przodu. Tak, no to jest fajne, no faktycznie przynajmniej mają tych tytułów w tej chwili troszeczkę i chyba tam żaden z nich nie jest jakiś nieudany, tak? Wszystkie te z smugglersy, sleepwalkers journey jest bardzo fajne. Tak, tak, każdy z nich jest trochę unikalny, tak? jest to coś innego niż, niż, niż standardowo się na rynku widzi, tak? więc no, bardzo naprawdę. idą w takie innowacyjne, jakby unikalne tytuły, tak? co, co też jest bardzo dużym plusem. Z tego co wiem, to oni tam po prostu mają także małe zespoły, sobie dorywczo siedzą do takich po prostu, takie lotne, lotne zespoły, tak? do takich mhm. małych gierek, a cała firma przez to się rozwija w sumie, no to jest przecież bardzo, bardzo fajna idea na biznes tak naprawdę. To jest jak mieć dużo małych indie firm w jednej dużej, no to daje no, tak, to, to daje jest radę. bardzo, bardzo fajne. No, ale okay. oczywiście oprócz jeszcze jakby firm, tak, które wypuszczały jakieś mniejsze lub większe ilości tytułów, mniej lub bardziej znanych, tak, no to działo się sporo też na arenie Indii, tak? Indy. SOS, tak, Indii, na przykład Sos Sosowski, który zarządził tutaj z Mag Pixelem, tak? tak. Nagle dużo się zaczęło o nim mówić, dużo pisać, więc widać, że też nie firmami jakby Polski game day żył w 2012, tak, a także, bo, tak, a także Indii troszeczkę się jednak rozwijał. Nie, no w ogóle to, to nasze indie też rusza, ja pamiętam, że jak ja zaczynałem jako indie te parę, parę ładnych lat temu, to wtedy w ogóle tak, ja pamiętam, że w CD-projekcie jak ktoś wyczaił, że mam wpisany w CV indie game developer, to się zaczął śmiać, co to w ogóle znaczy, no nie? W tej chwili Co to tutaj, za firma? Nie, no w ogóle, co, co, co to jest? indie! No? Co, co to jest w ogóle, no nie? A teraz, no. teraz na CD Projekt twierdzi, że jest Indie, więc generalnie... Wszyscy są Indie. Wszyscy są Indie. By, tak, bycie Indie stało się po prostu w 2012 modne. Ale faktycznie, żeby nie było, no to, to, to się coś rusza u nas, tak? Bo na zachodzie, no to wiadomo, że ten, ten Indie bardziej, prawda, wy... już, już wcześniej wystartował, tak? z od 2010, był taki naprawdę mega wypas. Ale generalnie faktycznie w tej chwili mamy co? Mamy, mamy Nas, tak, z Makiub, mamy Marcinkowskiego Michała, mamy Sosa, no to już, to już faktycznie to już jedzie i to już jest tak, że jest w ogóle z kim o tym Indii pogadać i faktycznie to już jest taka profeska, tak? To, to, to nie jest już taki Indii uh, zupełnie amatorski, tylko taki faktycznie uh, to jest jakiś konkretniejsze tytuły, z jakąś konkretniejszą kasę. Jest. No ty miałeś, Tomek, też dosyć ważną premierę tak dla hmm. siebie w, w zeszłym roku. No, tak, no bo pierwsza, pierwsza premiera naszego studia tak to, teraz, więc jakby faktycznie no, no, no jedzie to Indii i zapowiada się, że my będziemy dalej robić Indii. SOS na pewno będzie dalej robił Indii, bo to w ogóle taki człowiek, ze no, nie wyobrażał sobie inaczej. A, to jest, to jest, to jest, a, nic innego nie chodził, w No właśnie, Michał Marcinkowski też. <grym> W sumie... No ale, ale co ma robić dzisiaj początkujący DVD? No, skoro rynek się rozwija, a tytułów AAA-owych czy film AAA-owych nie przybywa, no to musi przybywać indie lub, lub film robiących film robiących gry mobilne i tak dalej. No, dzisiaj a... już nikt nie założy dużego studia, ja właśnie nie które tym, chce co to robić gry AAA. Bo może, to faktycznie, znaczy, bo może faktycznie, wiesz, żeby ktoś teraz zakładał duże studia, to tego nie widzę, tak? Ale duże studia rekrutują, więc jeżeli chcesz zaczynać, to możesz spokojnie sobie do dużego studia pójść. Ja mam tak, wrażenie, jest pełno. Jest, jest no nadal, to nie no, jest no, rozwój rynku wtedy. Wiesz, rynek, rynek się no, nie rozwija od tego, że więcej ludzi pracuje w firmach, tylko od tego, no. że powstaje więcej firm. No, no, no tak, ale jeżeli kupić, na przykład... z rozwojem rynku. No, na tym no, prawdę, nie, ty, ty, ty, ty polega... Nie hmm. no, ale ja myślę, że jeżeli faktycznie w CD projekt się dojdzie więcej ludzi i robią, zaczynają robić tym cyberbanka, to to też... Ruszyło. A, tak, na razie zero viewers. <głosy> Okej. Okay. Z powrotem. Tak. Ja nie wytrzymały tego na tłoku. Mm -hmm, dokładnie. Byliśmy zbędni. Bez... Z po prostu... System klęku. Tak naprawdę no. podaliśmy jakieś tajne informacje, nas zbieli. Po tak, na NDA jest zacięwały. Rzuciło nas. Spidę. Trzeba było nie mówić, że 600 tysięcy kopii widzimy, na to nie za dużo. Dobra. Ja napiszę na Facebooku. Mhm. Tak, ale to zabawne, tak naprawdę. No to tak problemy techniczne można było przewidzieć. To wszystko było Coś planowane. nie tak, oczywiście. Nie, no to, o, o, o, faktycznie. Jakie problemy techniczne? Absolutnie. Świetny pomysł Daniel, naprawdę tak jest tak, super. nie się, Ja wiedziałem, że to będzie fajne, jak skasujemy sobie. Mm -hmm. To, to będzie tak taki kontrol Plan, Planowana przerwa techniczna miała na celu tak. umożliwienie tego, żeby więcej osób o nas usłyszało. teraz tak. cały internet nie, po, po prostu musieliśmy sprawdzić, o czym gadamy, bo, bo nie było za bardzo wiadomo. No. To teraz, jak wiemy, to możemy kontynuować. No, panowie, już sześciu mamy tych widzów. Tak Dobra, więc. to możemy tak. chyba wrócić, czy myślisz, że poczekamy Nie, Nie, ja myślę, że jedziemy, reszta My sobie to tak. na YouTube. Jeżeli w ogóle pójdzie to mam. <śmienizacja> nie, jest, jest już. To już jest? Udało jest. się? A, ta, no to ta, pięknie, to też, już jest, Tak, to pięknie, że... Całe szczęście, że to się nie Niezawodna stosowało. technologia, po prostu. Tak. No, no to dla tych, którzy nas teraz oglądają, a przegapili ten moment, jak żeśmy wrócili na, na stream, no to mieliśmy serwer error. Było on oczywiście nieplanowany, tak więc nie wiemy, co się stało. Teraz kontynuujemy. O czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym chyba, że w tej chwili te, te studia indie, jakby... Ludzie raczej zakładają studia Indii niż, no, tak. e, niż pracują w firmach. Zacząłem... No nie dziwne, bo przecież nie jest łatwo założyć studio trypelejowe. No. New Connect już przestał być źródłem kasy niewyczerpanym. Wojtek może coś powiedzieć na ten temat, on się załapał jeszcze. No to, to nie wiedziałem, że jest wyczerpana. Co okay. myślisz o New Connectie? Myślę, no fajna instytucja. Niestety już, już się wyczerpała, jeśli chodzi. Co to? Co, Rzetkurza? Jeśli chodzi o źródło kasy dla game devu, to się troszeczkę wyczerpała. No ale to, to, kogo to interesuje, ten śledzi. A kogo nie interesuje, ten nie śledzi. Generalnie z inwestorami na no, New Connect jest. jest. Już w tej chwili tak jak z innymi inwestorami, czyli jakiś tam szał czy moda. Minęła, no i w tej chwili trzeba właśnie nabiegać. A skoro Mów, mówimy o New Connectie, to jak myślicie, ta moda minęła z jakiegoś konkretnego powodu, że nie wiem, po prostu się nie udało, czy, czy jednak po prostu wykorzystanie tego New Connecta trochę zniechęciło ludzi, jednak do korzystania z niego i inwestowania w gry poprzez i firmy, poprzez New Connecta? Pewnie w tym roku. To roku. <laughs> New, <laughs> New, connect, New Connect to jest taki rynek, gdzie są firmy większego ryzyka, więc tam inwestorzy się rozmyślają. To nie jest tak, że wszyscy kochają gry, a potem nagle wszyscy przestają kochać gry. No, pewnie w tym roku pokochali, czy w zeszłym roku już zdążyli pokochać co innego. Więc, więc stopniowo no mniej tych filmgrowych było, a z drugiej strony ciągle jakieś tam kilka, kilka firm growych przecież no, poza nami na New Connect weszło. Także my się my się załapaliśmy jeszcze, kiedy to trochę szło na fali y, tam popularności paru wcześniejszych firm, ale w tej chwili no, generalnie rynek gier pokazał, że potrafi też dać ciała, a nie tylko tak robić same fajne rzeczy. No więc więc skończyło się tak, jak się skończyło. nie jest ani totalnie zamknięte, ani, ani też nie będzie się jakoś totalnie otwierać. No i teraz jest kickstart. Niektórym się uda, tylko, tylko trzeba będzie bardziej przekonywać znowu inwestorów, jeśli ktoś będzie próbował. A z tego, tak. jeżeli jeszcze propos, jesteśmy tutaj z zespołów Indii i tego typu, czy zauważyliście, że w tej chwili faktycznie a, chyba nawet częściej niż nowe studiengi powstają studiengi na zasadzie, że a, ludzie z dużych firm odchodzą albo zostają wywaleni i zakładają własne studio. Bo tak nawet jak tutaj po sobie spojrzymy, to mamy, prawda, a osoby, które pracowały w dużych studiach, teraz pozakładały małe czy indie, czy nie indie, też naprawdę kwestia sporna, ale generalnie to coś w tym jest. Tak, no, był taki okres, że bardzo dużo osób odchodziło z CD-projektu, tak? I z, z tych osób, jakby powstało bardzo dużo mniejszych, większych studiów, tak? W tym wy, na przykład? Tak, w tym my, dokładnie. No. My, my, my, my w pewnym no sensie no to, to troszkę to... inaczej. Mi się daje, że indie to chciałby być każdy. Indie w sensie, że robię to, co chcę i mi się nie wtrąca. Natomiast no, ludzie, którzy odchodzą z dużych studiów, zazwyczaj już czegoś się nauczyli, mają jakieś pojęcie o robieniu gier, więc potem jak zostają Indie, to jeszcze czasami im się da jakąś grę zrobić. Natomiast ci Indie, którzy nie pracowali w żadnych innych firmach, tylko byli Indie, Indie zawsze, no to u nich często po prostu to nie wychodzi, no bo gdzie oni się mieli nauczyć? Chyba że jeśli jest zazwyczaj. Indie, um, No. I ilu takich jest? No ale tak, Sami zauważyliście. Większość, większość indyków to są uciekinierzy z dużych firm i to tak, przecież nie tak. tylko my. Ale, ale, ale no, Adrian Chmielasz i ekipa przecież z Kiprokenfly. A, to, to jeszcze nie zrobił gry <grym> jako Indy, tak? No ale ja A, wierzę, że... zabiera się za to. Na to może się udać. <grym> Przynajmniej jest większy cień szansy na to niż, niż powiedzmy koledzy, którzy dobijają się do nas na focie i by dołączyć do profesjonalnych game bo już zaczęli sobie coś tam skrobać i już mają renderer. To, to... I 3D MMO będą robić. I dokładnie tak. co no, o, o to chodzi. No tak, tak. Więc tak ci, masz te ci, ci którzy pouciekali z CDF-u albo z PCF-u, oni nie będą robić MMO, w związku z czym mają... Szansę, no jeszcze, dzień. jest, jeszcze, jeszcze może wyplujesz te słowa, jak Adrian Chmielacz tutaj <śmiech> na <kizy, tylko> ty. <śmiech> Adrian Adria, To będzie, to będzie to będzie gry. hopa MMO, także tutaj w ogóle... No. Ale ty, to jest bardzo ciekawy pomysł zresztą. Hopa MMO, jeszcze czegoś no takiego nie Ale Ja w sumie chciałem troszkę, troszkę zaoponować, w sensie co do tego, że nigdzie indziej nie można się nauczyć, w sensie Raczej bym zachęcał do tego, żeby robić jakieś swoje własny, własne projekty jeszcze na studiach albo jeszcze wcześniej, zanim się w branży zacznie pracować. Bo to zawsze w CV lepiej wygląda, i zawsze od tego można właśnie pójść albo w Indie, albo albo pójść zatrudnić się nie wiem, w jakimś projekcie. I też inaczej na siebie patrzeć, jak może jakiś jeden projekt skończony od początku do końca. Tak mi się wydaje. Tak, bardzo ważne jest no, to, myślę, że tak jest. Jak się ktoś zgłasza do firm, tak? Lepiej pokazać skończone gry, skończone prace, aniżeli chwalić się tylko dyplomem, tak? No właśnie. No. A którzy z tych indi, którzy u nas szukają pracy, czyli są tacy właśnie amatorzy indy, no to mm -hmm. 95% to są tacy, co mają pół projektu, ćwierć projektu albo jedną dziesiątą projektu. No tak, ale zacząć projekt nie jest, nie jest trudno, tak? Sztuka polega właśnie na tym, żeby ten projekt skończyć. Jest to świetna od no, siebie. Ja twórcami gier indy bardziej nazywam tych, którzy już skończyli jakąś grę. Nie, A nie, nie to no to na pewno tak. Oczywiście. Natomiast to, to jest, prawda, wiadomo, że jeżeli ktoś ma projekt skończony, to to jest wypas po prostu w porównaniu do, nie wiem, pięciu studiów, tak, i papierków. Mhm. Jednego zaczętego czy dnmo mhm. No dobra. E, jeszcze może wróćmy do tych gier na chwilę, czy nie? Czyli idziemy Tak, dalej? bo nie mówiliśmy nic tak naprawdę o mobilach, a w mobilach się dużo działo, tak. Vivit powydawał dużo swoich gierek. Mamy webisy Bartka Sokołowskiego, czyli... Ech, jak oni się nazywali, no? mi to... Nano Titans. Nano, Nano Titans, właśnie, Nano Titans, tak. <grym> no, tak. E, nawet Techland okay. próbował coś na rynku mobile, tak? Z kilkoma pierwszymi produkcjami, tak? Więc też coś się dzieje w tym temacie. I no i mamy jeszcze spory. 30 innych tytułów, których nie wymieniłeś. Tak. No, Albo 30, i więcej. Albo <grym> no. 45 jak ktoś eee. mówi codziennie na App Store, tak pojawia się tysiąc nowych gier, z czego jedna zarabia. Nie, nie, nie, to Tomek przesadził swojej audycji radiowej, tak przy okazji. Nie jest ich tysiąc dzienny, jest ich sto dziennie? dziennie. No Tomek, ten to się podparł. Nie A, wiem, czy on to... żyje w ogóle. O, obudźcie, <grym> Byłeś w radiostacji ostatnio. Tak, byłem, byłem. No właśnie, słyszałem Cię jadąc ale samochodem nie, i tam Usunąłeś no taki, takie hasło. No nie, sprawdzałem na, na której statystycznej, tam na ap ani czy gdzieś, wychodzi 110, 110 dziennie chyba. Mhm. Nie jest tak źle. 4000 tysiące ty, ty, ty, ty. ty. No, znaczy nie jest tak źle jak Tomek kreował, ale wciąż jest znakomicie źle. <śmiech> znakomicie źle. <śmiech> No dobra, to może, to skoro już jesteśmy na, na tym, jakieś jest źle, to może powiedzmy o tym, co się nie udało u nas w tej branży w zeszłym roku, bo też było parę w top. A pricing. Tak. No, nie Bardzo. czekajcie, nie udało się dużego Triple a od tego, bo tak. nikt go nie produkował. Znaczy nie, przepraszam, produkowała jedna byłem, firma byłem. i obiecywała nam tego Triple a chyba za cztery razy w tamtym roku, ja już nie liczę, zresztą już nikt nie liczy. No i nie ma go wciąż, jest to Sniper 2, Zobaczymy, może w tym roku się uda i będzie to no tak, w zamierzeniach na pewno triple jeśli chodzi o budżetowo, to też. Mm -hmm. e, szkoda, że się nie udało, ale z drugiej strony lepiej, lepiej żeby zrobili lepszą grę, o tak mówią. No. Enemy Front chyba też miał wyjść w tym roku w zeszłym. A no, Enemy Front też, znaczy ja, ja w, Enemy, w Enemy Front to chyba nikt nie wierzył, że będzie w tym roku i to jakoś tak... <śmiech> raczej, raczej, jeśli miała być szansa, to na, na snajpera. no niestety nie udało się więcej triplejów chyba nie było planowanych na, na ten rok i no to to, to, to jest pierwsze tak. a teraz możemy przejść do takich już bardziej Stop. M, m, Tak. <grym> dobra, to może tak łagodnie <grym> czy taka gra dogfight, nie wiem czy kojarzycie była w topu no według chyba... studia chyba tak <grym> raczej nie do... inaczej chyba no tak. City to Bo cały, stwierdziło, więc. Cały oddział poszedł pod się z tego co mi się wydaje. No, tak. tak. Nastąpiła optymalizacja kosztów, czy jak tak. to się tam nazywa, w tym piku. Tak, więc w pewnym sensie można powiedzieć, że była to w TOPA, tak? chociażby dlatego, że pracę straciło dużo osób. No, ale to chyba nie był AAA. Nigdy w zamierzeniu, chociaż miała być taka ambitna gierka i ładna. No tak, taka lepsza mniejsza, tak? No tak, ale to ale konsola, znaczy to konsolowa gra na, na Ale konsolowa na to już coś to znaczy, no to, właśnie. Tak, to prawda. To już nie byle co. No ale to jeszcze nie jest triple, no, no. znaczy jeszcze wracając do chwalenia się, no my wypuściliśmy Penkillera czyli w zeszłym roku on, on też był projektem niezbyt dużej skali, też na trzy platformy celowane, no ale on, on nigdy konkurować z AAA mi nie zamierzał. On tam gdzieś swoją niszę. Chciała zagospodarować, czyli to takie coś pomiędzy Indy a aaa mhm. było, no i ogólnie rzecz biorąc, to, z tą grą nam się udało i o ile kojarzę gdzieś właśnie, no quite miał być podobną grą, to znaczy w sensie skali, tam chodziło o to, żeby trafić głównie do odbiorcy cyfrowego i, i tak dalej i tak dalej, no zdaje się, że chodzi o sprzedaż, że tam nie za dobrze poszło. Mhm. No, no dobra, jest, no dobra no ale mieliśmy trochę rzeczywiście większych wpadek. Ja pomijam malutkie tytuły mobilne, które się sprzedały poniżej oczekiwań, bo to standard. Tak, tak, to jest no, oczekiwany rezultat w takim okładzie. po prostu. Tak, nie, to, to akurat no, tutaj akurat A Albo jak które się sprzedają poniżej oczekiwań, to nie jest standard, bo ostatnio... w sumie, sumie raczej dobrze mówili. <śmiech> <śmiech> znaczy to zależy, jakie ktoś ma, kto ma oczekiwania, ale myślę, że te, te mobilne to się generalnie sprzedają poniżej jakichkolwiek oczekiwań nawet nie oczekiwanie. Zabawa z mobilnymi to jak zabawa w ruletkę po prostu. No, tak. Jak trafisz, to fajnie, ale jednak nie jest to duża szansa. Tak. Chociaż ja teraz, parę no osobom się udało, nawet z naszej branży. Tak, nie, roku. to oczywiście to się w zdarza. Warto próbować pewnie. Tak, tak. No natomiast były głośne, głośne przynajmniej jeden był głośny tytuł, o którym no, sporo słyszeliśmy i miał zrobić sporo szumu, a wyszło jak, jak zwykle. Znaczy nie, na szczęście w grach nie jest tak. To, to, to, to powiedzenie się chyba nie sprawdza w przypadku Gain.dw, bo jak zwykle to zazwyczaj pojawiają się gry one się lepiej lub gorzej sprzedają, natomiast i jeszcze, na dodatek jeszcze jakąś miarę wyglądają i działają. Natomiast tu w tym wypadku mieliśmy chyba porażkę na całej linii, zarówno sprzedażową, jak i Jak i, dzia, <grymetystycznie> jak i działania tej gry i, i jej, jej jakości i ogólnego poziomu i, i przesady, to trochę się tam chyba odbiło na wszystkim czkawką. I żeby nie było jasne, o kim mówimy, mówimy oczywiście o Uprising 44. Yy, no szkoda, szkoda, bo to fajna, znaczy fajna, nie, nie powiem, że to fajna tematyka, ale w tym sensie ona jest fajna. Tematyka że... z potencjałem po prostu. Tak, dokładnie. No, prostu... Nikt, się, nikt nie próbował tego, tego zrobić z racji, z pewnego szacunku do, do tematu właśnie i do tego, że jest to trudne i to wymaga tak, pewnego i pomysłu przede wszystkim, a tutaj polecieliśmy tak bez trzymanki po temacie, i, no i wyszło strasznie. Ja my, Myślisz, że to się naprawdę takim szerokim echem odbiło? Nie, więc ja, ja uważam, że to w ogóle no, my tu na naszym rynku powinniśmy to, że tak powiem, traktować. Jako momento, ale to kogo na świecie obchodził przykład. Nie, oczywiście, że nie, no ale to jest, jakby mówimy z, z punktu widzenia naszej branży, tu w Polsce, no to, to jakby nie chcemy, żeby jakieś takie, znaczy ja tam nie chcę spektakularnych porażek. No. Ty powiem, w naszej branży. skłonny cię zrozumieć. Tak, tak, zaszczerzymy w sumie w Polsce, GameTef ma w sumie całkiem niezły PR i takie rzeczy właśnie w rodzaju wtopy i to jeszcze w tematyce powstania, to tak. Szczególnie, że Uprising 44 było mocno pompowane też przez media, tak? No bardziej to to w Wtopa trochę, trochę bardziej boli, tak, niż powiedzmy w topa jakiejś tam gierki na mobile, która nie wyszła, no. bo była kiepska albo się nie sprzedała, tak? No, to, ale bo ten... no wtopa wizerunkowa powiedziałem. Tak, no, nie, nie wtopa branży jako branży. Tak. Ale wydaje mi się, że większą wtopą wizerunkową jest to, że tam Nikolas Games nie płaciło nam szatypikowi za licencję na Unreala i w tym momencie nie To mówi, swoją drogą, bo jak sądzą, się czytali czy artykuł tak, na, na sieci na Gadzetowani bodajże tak, no to sytuacja nie wyglądała najlepiej. Tak? No tak, tylko wiesz, to... A to a ty tylko to, co wyszło publicznie, tak? Na wiem, to może za kulisami na że to może o Uprising też było, a o Nicolas Games i o Epiku pisali w i tam też generalnie w mhm. takich dość światowych mediach, w sensie patrzcie, to ten głupi, który nie zapłacił. No. A, słuchajcie, nie tacy się... Ale z, z drugiej strony no. Afterfall trafił do Steama, tak? Jakoś się udało, no. mimo tych wszystkich przeszkód i teraz znowu no, leci jakaś tam. rekrutacja, tak? Coś się niby tam za kulisami... No, no właśnie jest pytanie, czy ktoś zaufa, bo jakby, ja szczerze mówiąc bym nie zaufał, no po po, po, po przeczytaniu takich newsów czy nagrodzy te czy gdziekolwiek o, o prezesach, którzy nie płacą, to, to no sorry. To chyba nawet nie, nie tylko chodzi o kasę, ale chodzi o to, ja bym nie uwierzył w to, że jakikolwiek inny projekt tam się uda zrobić, No, no to, tak dokończy to. Nie. Ja, to albo czy dostaniesz kasę po prostu za ten projekt? Ja No tak, ale ten tak. projekt się może udać, a wbrew pozorom nie był aż taką najgorszą grę, tak? W to się dało grać i nawet parę fajnych patentów tam było, tak? Tylko no tak, cała otoczka ale... jakby tej gry była dosyć negatywna po prostu. Tylko że tam już się kasa skończyła, tak? Tam było parę milionów tego budżetu, a teraz już tej kasy nie ma, więc skąd brać? Nie, nie, w sensie ja, nawet ja Nikolasowi został totalny rebut w tej chwili, albo im się uda wszystko zrebutować, no to tam nie ma czegoś takiego, czy nie będzie czegoś takiego, jak to, co oni robili. No był sobie afterfall, to się wszystko pozwijało, pozamykało, ludzie podchodzili, no została firma, która jako taka tam istnieje, być może Afterfall jakoś im się sprzedaje, no ale ponieważ nie ma zespołu, chyba nie ma studia jakoś specjalnie, yy, chyba nie ma projektów jakoś specjalnie, no to tak naprawdę tam jest kwestia, czy, czy, czy uda się wszystko, absolutnie wszystko od początku jeszcze raz zrobić, tylko lepiej miejmy nadzieję. Może Kickstarter? <grym> no nic. To co, jedziemy dalej? Ale, ale słuchajcie, no właśnie, to były jakieś takie drobne, drobne wpadki, a ogólnie to jest 60 ileś tytułów, z czego część, o ile wiemy, dobrze się sprzedało. Może to nie był taki spektakularny rok jak poprzedni, gdzie było głośno o naszych o polskich tytułach wszędzie i w ogóle. <kliwia> y ale, ale a propos... A propos inwestorów jeszcze tutaj wtrącę, to się jakby powoli w branży pojawia nowy inwestor, co się nie wszystkim podoba, mianowicie chodzi o, o państwo polskie. No właściwie to nie tyle państwo polskie, a podatnicy. Podatnicy zaczynają powoli inwestować w GameDev. Maciek wchodzi na swój temat, uwaga? Nie, nie, to nie ma. Się się... tylko mieliśmy o tym fakcie powiedzieć, jest to związane z... z, z z różnymi powodami. Po pierwsze dlatego, że branża jako taka trochę się aktywizuje, w sensie tworzy jakieś swoje reprezentacje, jakieś organizacje, coś się dzieje, to znaczy powoli przestaje być to zlepek kilkunastu czy kilkudziesięciu rozrzuconych po Polsce firm, która każda sobie rzepkę skrobie, jakoś tam po cichu, tylko okazuje się, że się znamy, gadamy ze sobą, nie wszyscy, wszystkich nienawidzą, wbrew mm. pozorom, Chociaż jesteśmy Polakami, wiecie, i to tak jakby powinno być. I czasem próbujemy coś sobie zorganizować. I, I no, to jest, dało się zauważyć, a to, że istnieje taka branża, no i tam jakieś pilne oko w Ministerstwie Gospodarki Czujne zauważyło to i postanowiło wykorzystać to też dla siebie. I wszystko oczywiście za pieniądze podatników. Czyli Gejda stał się modny w Polsce w 2012 Trochę no tak. tak, to jeśli można, gdyby nie, to nieszczęście, że premier Pawlak został pozbawiony premierostwa, tak? Nie nie wiem właściwie jaka jest sytuacja. Ja też nie, jest, nie wiem, Bo nie, nie wiem, ale został na pewno prezesostwa pozbawiony. To no to przez GameDev? Game no. no nie, nie przez GameDev, ale po prostu tak się nieszczęśliwie złożyło, że, że nie jest prezesem PSL-u, a on taki był bardzo pro i ma tego iPada, i, i, i już. I, i, no, ale podobno z tego, co słyszałem, to wciąż jest sporo chętnych, żeby tę modę na gamedev wykorzystywać i się trochę przylansować. Nie wiem, jak to wpłynie na... czy znaczy nie, ja wiem, jak to wpłynie na polskie gamedev dev. Nijak. To znaczy, przez 20 lat robi się w Polsce gry bez wsparcia ministerstwa, to no i damy sobie radę kolejne 20 lat. Nie sądzę, żeby ministerstwo cokolwiek znaczącego mogło, mogło zmienić akurat. Dla mnie... no, ja się obawiam, że po prostu powstaną, tak jak przy na przykład dotacjach unijnych, tak? firmy, które nie będą powstawały po to, żeby zrobić jakieś projekty, tak? tylko po prostu, żeby zgadnąć kasę. Tak? I... No tak, tak. A wyraźń... będzie dokładnie w tej... tak samo. Spójrzcie tutaj, jaki, jaki projekt faktycznie by się tak dobrze wpisywał w to, co państwo polskie mogłoby zasponsorować? Czy, Czy którykolwiek jest tutaj nasz? Nie. Uprising 44. <śmiech> dokładnie ja się boję takich rzeczy, że kasa po prostu poszłaby w Uprising 44. Dokładnie reloaded, a faktycznie mniejsze studia, które mogłyby na tym skorzystać, albo nie będą miały środków, albo znajomości, żeby te fundusze zdobyć. Tak, albo po prostu się nie spodobają, tak? No. Po prostu na przykład, ja nie wiem, czy mi by się chciało zajmować tym takim, bo wiem, jak z tymi pozycjami wygląda. A więc mali no, i w ogóle ci co na robienie, kiedy będą dalej po robić gry. To wie się nie chcę, bo jesteś indie, jesteś ponad to wszystko. No... Dobra, ale przecież tak naprawdę no, Maciek też powiedział, że po prostu studia będą po prostu dalej robić gry, tak? I tyle. No nie, oczywiście, że tak i tak powinno być. A zrobi się no, kazna, Skoro to się to pojawia to... okazja, no to chętnie się też pojawią. Ja, to, znaczy... to na pewno. Ja, ja nie wiem, czy to, czy to w ogóle ma polegać na tym, że będziemy dotować, na początku przynajmniej, że będziemy dotować konkretne projekty albo konkretne gry. A Z tego, co ja czytałem i tam teraz wrzuciłem chyba linka na czacie, to, to, to na razie to ma być taki jakiś wspólny wyjazd na, na targi. Dać... No. To jest o, akurat to całkiem pojawia strona. To jest pozytywne. Tak. A gdyby tak wziąć wszystkich deweloperów i wysłać na jakieś targi. To jest osób, które wprost około tysiąca, To by dopiero było coś. To by było super. Myślę, że każdy przyklasną. No, na Gamescom po... nie byłaby cała hala zajęta przez polski game po to, na... to nie. Do Ameryki od razu co to tak nie, No w ogóle na obóz integracyjny nas wysiął do szczyrka i będziemy sobie no, Na Games to mnie też była sytuacja, no, tak? Ale że liby, no, miały nie, bo stoiska to... wspólne, a Polski, znaczy Polska też była, tak? Tylko kto, ten, kto, kto mógł przyjechać, tak? Ale nie było jakiegoś wspólnego stoiska, gdzie polski game też się reklamował, po prostu. Odbył, tak. Nie, no, na Gamescom, jak byłem w tym roku, to było stanowisko Iranu, było stanowisko, mm -hmm. nie wiem, tam, pewnie nawet Korei Północnej było, no ale generalnie wszystkie, wszystkie kraje miały jakieś tam swoje. No, no co nie wiem, sobie tak, to... tam. No, już, nie, żartuję. To już, już żartuję. E... No ale nie wiem, nie wiem. Jeżeli, jeżeli nie tylko Ci bogaci się mieliby dostać, to w sumie, w sumie czemu nie? No nie? Nie wiem, jak specjalnie nie mam zdania, nie liczę na to. Znaczy Co? poza tym, że fajnie jest iść zobaczyć na targach polskie stoisko i tak dalej, to, to ja nie sądzę, żeby to miało jakieś realne przełożenie na cokolwiek, tak naprawdę. Na holenderskim stoisku były świetne kanapki i piwo, ale ja nie wiem, czy to zmienia w jakikolwiek sposób moje spojrzenie na holenderski game. No, no Myślę, nie wiem, że... mnie by to kupiło. Czy znaczy, nie to kupiło oczywiście. Naj, naj, najfajniejsze było to stoisko pod tym względem. Natomiast co wiemy o Holenderskim Gildewie teraz? No, nic się nie zmieniło. Bardzo ładną grę zrobili osą awesome Nawc. Znaczy, o, o, dobrze mówi, dobrze no, mówi. Słuchajcie, no w Holandii oczywiście jest Gerilla, no to, no, ale też jakby potęga geryli nie, nie wynika z tego, że mieli swoje stoisko, tym bardziej gerilli tam nie było. No tak, tak. Znaczy, zwykle te wszystkie dotacje polegają na tym, że część kasy trzeba samemu wyłożyć, tak, więc, a, więc jeżeli ktoś nie ma kasy, to po prostu nie ma kasy nawet, żeby tą część wyłożyć. No. To nie dla Indii zabawa jest po prostu z rządem. Chyba, bo... Chyba nie. Nie macie limuzyn, nie macie garniturów, nie najeździe się na salony, więc przyjdzie z tym żyć. Pogadajmy o aktywizacji polskiego game devu, bo w tym roku bardzo dużo tak naprawdę działo się za kulisami jakby, tak, powstało, no, forum powstało powiedzmy to tajne, o którym nie można mówić właśnie w 2011, ale w 2012 bardzo się rozwijało, a oprócz tego e, mamy na przykład polski profil polskiego game devu na o. Facebooku, tak? tak, zaczynają powstawać różne, różne, różne szkoły, akademie, też dotyczące tworzenia gier, tak? Bardzo dużo się dzieje też w polskim game poza jakby tym, że powstają gry, tak? Oczywiście gry są ważne, ale też są inne rzeczy, tak? tak? Tak, ale to nawet tam wtedy pisałem na forum, że kurczę, faktycznie ten rok może być ważniejszy historycznie dla polskiego game devu niż wskazywałby na to ilość premier po prostu przez, przez tą integrację całą. To jest, ja nie wiem, ja zawsze miałem wrażenie, że te parę lat temu to ten game był taki właśnie, jak Maciek mówił, po fragmenty Rezolan, tak? Ja no, teraz wiem, to... to jest taka jedna wielka, szczęśliwa rodzinka. Wszyscy tak, to... wszystkich znają. Ale to, to, jest, to jest naprawdę coś. I nawet... To, pozorą, że... Tak jest. to, że my teraz tu siedzimy i gadamy, każdy z innego studia, no to to jest właśnie... To jest właśnie, wiesz, jaskółka, jaskółka tych zmian tak. po prostu. Dokładnie. Tak Maciek Uciek, Boże Święty, co powiedziałem. <laughs> <laughs> nie wytrzymał napięcia. Znowu, że on się nie integruje jednak z game devem polskim. Słuchasz, z powrotem, Mać. No tak, no ale generalnie to, to jest dużo i to, co tam robi ten polski dev na Facebooku, to jest świetna rzecz. I te wszystkie ankiety. Tak, ankiety, to, dokładnie. Reszta, tego po prostu wcześniej zupełnie nie było. Teraz to jest i wiedza po prostu w społeczeństwie o game rośnie. Wiedza w game devie, o samym game też rośnie. Ja się czuję teraz dużo bardziej wyedukowany niż, nie wiem, dwa lata temu. No to nie, prawda. Nie to wiem, to, czy nasi... Znaczy fajne jest rzeczywiście, że ja kiedyś obserwowałem podczas jakiejś tam wycieczki parę lat temu do, do Niemiec właśnie, jakieś tam jak oni działają. Akurat to było w Frankfurcie, no to nie jest może z przy, przekrój całego niemieckiego GNDW, no niemniej jednak w Frankfurcie jest, jest parę firm, jest kajtek przede wszystkim i patrzyłem jak oni tam ze sobą w jakiś sposób współdziałają i to nawet nie, nie o to chodzi, że organizują się i tam robią kto wie co, chociaż tam to <coughs> dopiero żadnych sfera tylko, że wszyscy się znają w jakiś sposób, chcą się dzielić z własną wiedzą, robią sobie jakieś spotkania, nawet jakieś, jakieś mini konferencje lokalne. Tego mi brakowało, bo to były czasy, kiedy no rzeczywiście każda firma robiła sobie, i tam czasem, jeśli były kontakty, to takie, że ja znałem kolegę, który pracował ze mną, a teraz pracuję w tamtej. A teraz poznaliśmy mnóstwo różnych ludzi z różnych firm, wiemy, co oni robią, jak robią, i to jest fajne, to, to, to, to jest duży postęp. No ale czy to wystarcza? Bo teraz jest tak, no mamy, mamy to forum właśnie, na no, forum wszyscy sobie gadają i, i, i no, wyżnieniają nie, nie było w tym roku, że <śmiech> wszyscy się na forum. Po no, więc, więc widzisz, może, może być tak, ale, ale właśnie czy to nie jest jeszcze powód, żeby pójść krok dalej, no bo też dużo się mówiło o tym, żeby jakąś konferencję założyć, jakieś tak, stowarzyszenie, to żeby powstało, no i wydaje mi się, że dobrą ideą na ten następny rok był właśnie jeszcze wyjście poza obręb tego, że ludzie wchodzą na forum i poza wklejaniem śmiesznych obrazków to, to, to czasami gadają o game devie. Zresztą okay. konferencji w tym roku też było trochę fajnych, tak? Był Digital Dragons, było WGK, które, które tak, też tak. wydaje mi się udało, tak? Obie te konferencje były dosyć ciekawe i dużo devów też na nie przyjechało, tak? No ale ale wiesz co, wydaje mi się, że one ciągle są z punktu widzenia DEWA one ciągle są jeszcze mało integrujące. Tak, najczęściej... znaczy według mnie na tych konferencjach w ogóle istnieje taka schizofrenia, że nie wiadomo dla kogo one są, tak, bo z jednej strony mają przyciągać studentów, amatorów, a z drugiej strony mają przyciągać DEWów, tak, i na przykład różne wykłady, które są na tych konferencjach ani nie są dla jednych, ani nie są dla drugich właściwie, tak, i tak trochę nie wiadomo dla kogo są te konferencje w rezultacie przeznaczane, tak no Znaczy, wiesz, no, konferencje, konferencje to jest jedno w sensie wykładu, jakichś tam prezentacji czy przekazywania wiedzy, ale bardziej mi chodzi o integrację środowiska. No ja przez akurat w 2012 to chyba na no, żadnej takiej konferencji nie byłem, no, przynajmniej nie przypominam sobie, natomiast wcześniej przez wiele, wiele lat na każdą taką imprezę starałem się jeździć, nawet na drugi koniec Polski, no ale oprócz nie to tam zawsze było z pięciu innych dewów, którzy ogólnie rzecz biorąc znudzili się i, i szło się razem na piwo albo, albo się gadało właśnie tak jak teraz sobie gadamy. I, i potem przez miesiąc na, na forum ososiowym tak naprawdę więcej sensownych rozmów i więcej tej sensownej integracji środowiska było niż nie wcześniej na, na pięciu latach różnych konferencji razem wziętych. No tak, ale właśnie no może tak dlatego to jest dobry pierwszy krok po prostu cały to łososiowe i cała reszta, bo faktycznie. No nie, oczywiście, tylko ja dlatego wspominam, że z jednej strony mówimy o tym, że fajna była aktywizacja, a z drugiej, że dobrze byłoby pójść za czasem i zrobić no coś więcej. Nie, to na pewno. Zrobić coś na no, tym nie można, ale to, to fajną w byłby mm -hmm. na przykład wspólnie, wspólny polski bandu na Steamie, tak? E, gdzie tam był. E... Tak. Co tam było? było z, Zombie Driver, Hard Reset, e, Anomaly? Dobrze mówię? Tak, pewnie tak, tak, tak Anomali to nie było. A, Anomaly? E... Kto to zorganizował w ogóle? Ja też nie mam pojęcia, kto to zorganizował. Painkillera tam nie było? Nie, nie było, ale znaczy? znaczy? właśnie jestem ciekaw. <laughs> Gabe Neuer? Tak. Tak. Hard Reset, nie? Zombie Driver, Two Worlds, Anomaly i Call of Juarez. O, no właśnie. Także jest bardzo fajna akcja, która też jakby promuje nas na zewnątrz, a nie tylko w obrębie naszego pięknego państwa. Nie coś tam się kręci w głowie, że ktoś tam w, ok w okolicach 11-bit studia no, się tak, tutaj zakręci w tej sprawie. Ale to znaczy przeciągną ale... właściwie. Tak, ale to no i dobrze, o to właśnie dobrze, coś się dzieje, nie tylko. Oczywiście. Znaczy, to nie tylko, że my się aktywizujemy oczywiście w naszym tajemnym kręgu, do którego nikogo nie dopuszczamy, ale, ale jak, jak tak słyszeliśmy, wychodzimy trochę Trochę na zewnątrz, są to inicjatywy edukacyjne, no coraz, coraz więcej z nas udziela się z tego co wiem, bo Wojtek się udziela, a dalej się udziela i nie udzielamy się na różnych uczelniach, gdzie usiłujemy trochę wiedzy przekazać studentom w rozmaitym kierunku, ja, ja, ja próbuję uruchomić kierunek stricte game devowy, na jednej z uczelni, więc no to nie jest tak, że my tylko we własnym kręgu się wkisimy, ale chcemy, żeby się to rozwijało. Już, no. No dobrze, to teraz tak, a co myślicie o tych uczelniach właśnie i o szkoleniu GainDevów? Bo to też był taki hot topic przez jakiś czas w zeszłym roku, no raz z racji tego, że powstawało coraz więcej tych inicjatyw, no a dwa, że coraz więcej DEVów się w to angażowało. Znaczy, ale co znaczy, co sądzimy? Jak, jak ja tam jestem, to przecież jest zajebiście, że tak powiem. Nie no, dobra, dla <śmiech> jest. nas jest fajnie, bo no oczywiście fajnie się opowiada. Nie, mam na myśli, co sądzicie o skuteczności tak? No bo to, to był jakby główne, główne klota tej dyskusji, czy to rzeczywiście ma sens, jeśli chodzi o szkolenie nowych, nowych deweloperów, nowych pracowników, nowych indyków, czy, czy to jest jednak taki trochę efekt mody, że, że jest moda na game, game więc każda uczelnia chce sobie no. założyć taki kierunek albo albo zebrać takich wykładowców. Wiecie, to ja, zależy ja to będzie. Ja wykłada. i Tomek właściwie, Tomaszewski jesteśmy, tak, po uczelni specjalizacji, która... Mhm. Goliła powiedzmy, tam jakoś w tworzeniu gier, tak? Czyli, no, czyli o, obawiać o tyle o ile i jakoś to coś... siedzimy teraz w branży, tak? Tak więc jakieś efekty są, tak? No tak, ale to można odwrotnie to spojrzeć. Ja rzuciłem studia i też siedzę w branży, więc... To prawda, oczywiście. Ja uważam tak, że żadna uczelnia nie nauczy cię tworzenia gier, jeżeli, jeżeli samemu tego nie chcesz robić, tak? I nie masz, nie masz jednak tego, tego czegoś tak, żeby te gry tworzyć po prostu, tak? Tej chęci, pasji i tak dalej, tak? Znaczy, mi się wydaje, że nawet nie chodzi tylko o chęć i pasy, tylko że gry to jest taka, taka mieszanka różnych specjalizacji, że naprawdę ciężko jest jakby nauczyć tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy. Tak, to jest, to trzeba być uniwersalnym, to trzeba być oryginalnym, trzeba być nie wiem elastycznym, a nie. Znaczy, bardzo ciężko tego się nauczyć na uczelni. Tak, warto się samemu, samemu doszkalać, tak? Ale... Uczelnia zawsze może trochę pomóc, jeżeli jest tam na jakaś specjalizacja, czy są jakieś kursy game devowe, tak? To zawsze może pomóc, tak? Ale jeżeli samemu nie zadziałasz, tak? No to, no to, to nie spowoduje nagle, że zaczniesz robić AAA, tak? I albo zostaniesz super indie deweloperem, tak? No, na pewno uczelnie i tego typu kursy mogą. Mogą ci nakierować, tak? Mogą pomóc i. jakby... Pokazać, ci gdzie iść po wiedzę, gdzie, gdzie zacząć, ale, ale nauczyć to, ubrań Boży. Ja Boży. Ja nie stracę. warto, bo ja słyszałem wielu, nawet devów, którzy mówili, że generalnie nie warto, i, i że to strata czasu. Ja oczywiście jestem po tej drugiej stronie, bo ja od wielu lat w różne akcje na różnych uczelniach, może trochę bardziej lokalnie tu u nas na Śląsku. Się angażowałem, no ale też próbowałem przekonywać do tego, jeszcze przed łososiowym próbowałem do tego dewów przekonywać i ogólnie był duży opór z jednej strony pod tytułem, nie mam czasu, bo mam crunch i muszę grę skończyć, albo po takie, że, że to się nie opłaca, bo, bo, bo i tak każdy musi się sam wszystkiego nauczyć. Ja pan powiem, że mogę wam zrobić właśnie trochę reklamę jako jedna z osób, która wcześniej była negatywnie nastawiona do takich inicjatyw, bo ja zawsze uważałem, że głównym problemem tego typu uczelni jest to, że wykładają na nich ludzie, którzy często z branżą mają mało wspólnego, a prawdziwi właśnie crunchują i robią grę, ale faktycznie tak jak patrzę w, w tym roku, no to kurczę, no to na przykład Digital Frontier, tak, o, o którym Maciek mówił, w którym są, są profesjonaliści, te te kursy, które Techland organizował, czy właśnie, prawda, teraz tam, bo ty, Daniel, jesteś na period WSTK, tak? Tak, ja jestem na PJ WSTK, tam prowadzę no zajęcia, i... zajęcia i teraz no jeszcze startuje Akademia Gier, która też będzie prowadziła jakby zajęcia. No właśnie, tak? no i proszę, jest człowiek, który już, prawda, coś zrobił i faktycznie tam wykłada, więc to się zmienia, no i ja na przykład bym, jakbym był, prawda, gówniarzem, to bym z takich wykładów posłuchał, więc myślę, że to faktycznie praktycznie idzie w dobrą stronę bardzo, a czy to jest skuteczne, to się pewnie przekonamy za jakiś czas, natomiast myślę, że w miarę jak będzie coraz więcej deweloperów przychodziło do, do, do edukacji, to po prostu to w końcu zacznie mieć naprawdę sens i, i stanie się standardem, tak jak w innych branżach Wiecie, jest ten, jest, jest o tyle pozytywny tym wszystkim to, co Wojtek zauważył, że się zmienia nastawienie ludzi z branży. W tej chwili to jest tak, że Część ludzi chce y, wykładać. To nawet nie jest kwestia jakby pieniędzy i wywalenia, słuchajcie, zapłacimy wam tyle, tylko sprzedajcie tego wiedzy. Czuję, czuję potrzebę podzielenia się tą wiedzą i wie, że to może w sumie kiedyś przynieść pozytywne korzyści. Już nie trzeba ciągnąć tak siłą. Chodźcie tam, powiedzcie tym studentom. Nie, są ludzie chętni do tego uważają, że to jest dobry kierunek rozwoju, że będzie potrzeba coraz, coraz więcej ludzi, czy trzeba ludzi, których ich, ich nauczą, no po prostu jakoś się to zmienia. Mamy też przede wszystkim dużo więcej doświadczonych ludzi, no to to, to jest też jeden powód taki, że o ile może 10 lat temu czy 15 lat temu ciężko byłoby e, uczyć robienia gier, bo tych ludzi było stosunkowo niewiele, teraz fachowców pracujących w branży mamy no setki, więc choćby z tego względu, jest łatwiej i, i, i to jest moim zdaniem pozytywny ten. nie dlatego, że się w nim udzielam, ja się z nim udzielam wyłącznie ideowo, to znaczy, znaczy nie wyłącznie ideowo. Nie płacą nie, nie, mi <śmiech> to, No ale w tym sensie, że nie, nie robię tego dla pieniędzy, e, płacą mi, żebym nie robił tego za darmo, natomiast e, ja to robię bardziej z przekonania, niż, niż z tego powodu, że och, jaki to świetny zawód. E, bo jakoś, nie wiem, doszedłem do takiego momentu, kiedy uznaję to za fajne. I fajnie, że jest dużo więcej, że nie jestem ja sam, jest sporo ludzi, którzy, którzy tak myślą i to nie jest może nawet koniecznie wykładnik wieku, tylko, tylko zmienia się spojrzenie na, na całość. Ta branża trochę dojrzewa, pracujemy w niej już od wielu, wielu lat, robimy to zawodowo, więc to nie jest tak, że to jest taka czysto India. i i już. No to są pozytywne, moim zdaniem, Tak, tak, zdecydowanie. Nie, no to, no tutaj chyba jak to wszyscy są w zasadzie zainteresowani, bo pamiętam, że nawet ja z Arturem Roszczykiem, który pracował w Eleven Beat, teraz nie wiem gdzie, właśnie organizowaliśmy w Warszawie takie spotkania dla game amatorów, tak, na których przychodziło trochę ludzi z branży, robili wykłady dla, dla amatorów, jakieś tam dżemy były, też, też była ta chęć dzielenia się i to jest zupełnie za darmo. Mm, bo to po prostu fajne, tak? Bo, bo, bo można tą branżę troszeczkę wspomóc od spodu, więc jak najbardziej mi się to wszystko podoba. No dobra, to skoro jest tak dobrze to i jakby wszystko idzie ku dobremu, to jaki będzie ten 2013 u nas? Co nam się szykuje? No, tutaj zapadła kambia cisza No, słuchajcie, no to no. Gadać, co się będzie działo w branży, to nikt nie wie. Moim zdaniem ten, ten rok może być jeszcze dziwniejszy, dlatego że jeśli chodzi przynajmniej o duże, o duży duży rynek, czy rynek dużych gier, no to wszyscy czekają, co będzie z tymi nowymi konsolami, jak się, czy pojawi się ten, to, to nowe pudełko od Steama i tak dalej. No i wszyscy, przynajmniej tak jak ja, ja to widzę z ludźmi, z którymi rozmawiam z dużych firm, czy z wydawcami, czy, czy z innymi dywami, no to wszyscy tak naprawdę, poza tymi, którzy już weszli do tego pociągu, już na nim jadą, a takich firm w Polsce są może ze dwie, no to z pozostałymi wszyscy się zastanawiają tak naprawdę, co dopiero będzie. Więc jeśli chodzi o samą branżę, to, to z kolei to znowu wpłynie na to, czy, czy będzie przybywało tych indyków, czy będzie ich ubywało i, i, i czym oni wszyscy będą się zajmować. Moim zdaniem 2013 rok będzie bardzo ciekawy, nie tylko dlatego, że my mamy jakąś tam, pierwszą wielką premierę od paru lat na ten rok zaplanowano, ale dlatego, że, dlatego, że, że ten rok może być no, pod wieloma względami też rokiem takich dużych przeobrażeń dla, dla, co, dla ogólnoświatowej branży, nie tylko dla Polaków. No ale tam tych trochę tych hiciorów też zapowiedzieli. Także tak. Dead Island zaraz, Sniper, drugi, <śmiech> tak, rzucają <śmiech> się. Nie, no chyba... Chyba, chyba też ma wyjść jakoś w tym roku. Co? No? Judgment. Tak, że w marcu wychodzi. Nie no, no, no, no. dużo jest gier zapowiedzianych, ale bardziej chodzi o to, że okej, okay, te gry sobie wyjdą, no ale pozostanie pytanie, co dalej. No, czy, wszyscy, czy wszyscy z tych, którzy wydali te duże gry, będą w stanie przesiąść się na, na nextgeny, bo robić dużych gier na akurat geny nie będzie się już raczej opłacało, czy nie będzie się opłacało ich zaczynać. No więc, więc to, to będzie rok trudnych decyzji. Na pewno dla tak. nas ale tak patrząc po tych, po tych polskich deweloperach, no to tam nowe studio Adriana Chmiela, że robi na ta jakiś tam Flying White który robi na ta CD Projekt zrobiło jedną grę konsolową, też w zasadzie na ta wszystko robili, wszystko robili, także może na tym pecetem po prostu zostaną na razie. No, no, nie, ale nie sądzę, te... żeby Triple i owcy celowali w pecety. Tak? Nie, no tak, no, ale zdecydowanie. Przecież prawda, myślę, że jak najbardziej można liczyć, że ten Projekt raz na dzieje jednak jechał w konsolę. Możemy no nawet nie jechał, bo przecież no, pierwszego Wiedźmina wydali tylko na pc -ta, bo mieli taki silnik. Drugiego Wiedźmina wydali najpierw na pc -ta, bo mieli taki silnik. No, mają technologię multiplatform i, i, i z tego, co słyszałem, chcą, chcą iść w następne konsole już, no, 2015 rok, czy kiedy tam cyberpunk. Także to już się dzieje. No, mało się o tym mówię, bo to wszystko wszyscy, którzy robią na tych konsolach, to jeszcze muszą trzymać gęby na kłódkę, ale, ale, wszyscy, ale, wiedzą. ale, ale wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą. Więc, więc, to nie więc, więc jak, się zacz, jak się zacznie wysypywać jakieś paczki informacji na ten temat, to na pewno hmm. będzie się działo. City no tak, Interactive tak. też zapowiedziało, że coś robią na konsolę nowej generacji. City no, może znać no, w czy wyda. No, no bo będziemy szczerzy, że... No, szczerze, no jeżeli tak, grama... no to, to jest, są jeszcze poprzednie konsole. Jeżeli na ja premiery tak. ustalono 2014 czy 2015, no to raczej trzeba zakładać, że będzie na ten next gen, no bo czemu miałaby być na current gen w tym momencie? Nie Oczywiście. To sensu. Żebym mógł w nią zagrać choćby z tego powodu. No. No, no, ale... żeby, albo żeby to... mieć teraz technologię, która chodzi na, na danej platformie. No na razie nie za bardzo ludzie technologię do robienia bierna next geny. Jeśli chodzi o current no to wszyscy mogą sobie tam Unreal czy, czy Crytek'a, czy nawet Unity łyknąć, a jej przyszłe te, no to, to to na razie jeszcze jest tak nie za bardzo. A przynajmniej nie dla każdego te technologie są dostępne, no, a w przypadku gier, które się robi parę lat, to jest nie ma znaczenia. Powiedział tak. nawet, że dla większości są niedostępne. No, no to nie do no, no, Dokładnie tak jak mówię. Ale podsumowując, poza oczywiście porządną grą Wojtka, to tak nie bardzo wiemy, co się pojawi. I snipera. Bóg się nie opóźni, tak? Myślę, że już nie można go opóźnić, więcej Basie. niż został opóźniony. Tak. To No, The wiemy, że się ukaże. Judgment też się ukaże. Bo to są takie rzeczy, które muszą się ukazać i ukażą się raczej. Pankiller zaraz na konsolach, tak? Tak, A... no, Killer na konsolach. No, Święt, to nie ja. jest duży tytuł, ale jest fajny. No, no, no i ukaże co, się. Jest, ja typuję, że ze 100 y, małych gier mobilnych albo i więcej. Na pewno będzie się na rynku casualowym też działo trochę. No na pewno w kasualach ukaże się co najmniej kilkanaście tytułów. W tym roku nasza grafka 3, z ludzkiej gier. wersji językowej się pojawi. Tak. Wow. Wow. No. Więc, więc będzie ciekawie, natomiast a na świecie co się będzie działo, to ja nie mam żadnego pojęcia. Ale to tak jakby zupełnie, znaczy nie zupełnie, ale mało mnie interesuje. Znaczy interesuje mnie może jako gracza, coś tam fajnego się pojawi, może zagram, natomiast nie wiem, czy będzie jakieś wydarzenie przełomowe, które... Kolejny szok rok tak, to... 2013, nowy Call of Duty i Assassin's Creed. O, o tak! Nie, no ja uważam, że jeśli wyjdzie, jeśli zaczną wychodzić nawet niekoniecznie tam PlayStation nowy, czy Xbox nowy, no ale jeśli wyjdzie ten nowy sprzęt od Valve Steam, Steambox, jeśli wyjdzie nowa konsolka od Nvidia, to mi się wydaje, że one mogą trochę namieszać na rynku. I A, ta nowa, nowa, konsolka, to jest, to jest. nowa konsolka Nvidia to taka taka trochę lipa. Tak, no, jak to no, nas bo bo ona <laughs> wygląda tak bardzo bardzo zabawnie jak takie jakieś koreańskie konstrukcje dziwne bardzo urządzenie. A box Valve a to PC tylko mały i drogi, no. <laughs> Ja nie wiem, czy to będzie jakieś przemawiać. Ja nie wiem, do mnie to przemawia, szczerze mówiąc. Mnie znaczy, do to... mnie też to trochę przemawia, na takiej zasadzie jak przemawiają do mnie komputery Apple, a, tak? W sensie dostajesz wszystko, jakby dostajesz zestaw, a nie komputer, kartę graficzną, tam grę musisz kupić, tylko przedostajesz w pudełku, tak? Ja tak. na to nie chodzi o samą platformę, co ona tam może technicznie, albo co my do niej wkładamy, tylko to, jak, jak, jak będzie wyglądało kupowanie i no, Podpinasz to do telewizora, do Steama, tak jak w tej chwili praktycznie wszyscy gry procentowe kupują już raczej w wersjach cyfrowych, Tymczasem to jeszcze y, niewygodne kupuje, bo czasami są tańsze u nas niż na Steamie, no ale tak naprawdę y, mnóstwo ludzi o tym też zresztą na forum się mówiło i dla mnie była szokująca skala zjawiska, że Mnóstwo ludzi, którzy wychwalali konsole i na nie grali przez ostatnie lata, to to nagle grają wszyscy na PC tak podpiętych do telewizora, bo, bo jest Steam, bo to działa szybciej od Xboxa czy PSA i, i, i, i można sobie szybko na tym robić też różne inne rzeczy poza, poza graniem. Ja, to... ja, szczerze mówiąc, wcześniej nie próbowałem, a nagle spróbowałem, przyniosłem sobie komputer, podpiąłem do telewizora. Wodpiąłem, pada, okazało się, że te same gry, które grałem na konsoli, to tam wyglądają ładniej, chodzą szybciej i, i, i nagle, i nagle tworzy się jakby nowy, nowy obraz grania. No, a jeśli przez rok ma nie być tych nowych konsol, jeszcze, czy nie za bardzo mają być, no to to Czyli tworzy niezłą dziurę. No nie, to ja, ja się zgadzam, bo ja też właśnie mam tak, że gram na konsolach głównie dlatego, że nie mam już nawet peceta do gier, bo po prostu pecet do pracy i dla mnie taka wizja, że miałbym teraz kupować peceta do gier, do niego kupić monitor i cały resztę, to, to jest dość droga impreza i czasochłonna, a jakbym co mógł po prostu kupić takiego Steamboxa, postawić go pod telewizorem raz, dwa i sobie zacząć pykać w gierki na Steamie, kurde, no to jest super po prostu. To jest, to jest dużo lepsze niż, niż męczenie się z, ze starą generacją konsum, czy, czy z ustawieniem PC-a takiego dużego. Nie no, to problemem to dla mnie jest to, że to będzie Linux, a z Linuxem może być no, różnie, przynajmniej jeśli chodzi o gry. Na jeśli wie, no, to ale, ale, ale jeśli się pojawi i przyjmie... Jeśli to, to będzie Ubuntu, to, to, to też się pojawi. To jest w porządku. Ale jak to będzie w ogóle tak, że odpalasz, to i odpalasz, odpalasz się od razu z tymi jedziesz, bo ja to tak widzę w ten sposób. No ja też no, to tak widzę. A do, jak że będzie. o to chodzi. A jak to będzie tam Half-Life 3, słuchajcie, to będziemy musieli kupić. Jezu no, no to, to? mają taki plan. No. Zrobić Half-Life 3 ekskluzyw na Steamboxach. O kurczę, tego to bym to nie, nie chciałem. <laughs> to Pozamiatane. Ja jeszcze rzucę, rzucę dwa hasła, czyli uja i Oculus. Toś... Oculus ciekawa rzecz. Prawda. Dosyć... Tak. No to no i, się ja pole, o tych dwóch zapomniałem, ale to jest, to jest właśnie część tego trendu. No w sprzęcie się coś będzie działo na pewno. Mm. I, I ja osobiście czekam mocno na te dwie rzeczy, natomiast ciężko mi jest powiedzieć, co z nich może wyjść. Tak, za, my, my z Tomkiem żeśmy się o Kilusem mieli okazję pobawić podczas tak. Gęskomu i moje wrażenia były takie, że jak założyłem te okularki i pograłem chwilę, bo daj, że to był dumna trójka, to... O po prostu Instant Immersion. Tak, tak, to było tak fajne po prostu i, i no, ja tak, myślałem, że tak nowe po prostu, tak, że, że świetna sprawa. Tak. Aczkolwiek koledzy, co z nami byli, tak, to niektórzy troszkę się źle poczuli po, po takim experience. Tak, to no, znaczy, mi też się, w zasadzie się podobało, ale no, demo tego było raczej słabe, bo oprócz tego, że coś się wkłada na głowę, to to jest 3D i zakładasz 3 słuchawki i grasz w Duma, tak? w Duma, w którym korytarze są wąskie, wszystko jest ciemne i po dwóch sekundach od założenia gogli w 3D e, skaczną na przeciwnicy i jest generalnie tak dość upiornie i zanim zdążysz się przyzwyczaić do tego, tak. że, mhm. do tego, że generalnie masz ekran na głowie to, to już jakby zaczynasz grać, zaczynasz się bać tego, co tam się dzieje tak trochę. No. Wiesz, niby tak, ale z drugiej strony Wiesz, ja, ja mam porównanie zrobiłem. z tym oculusem, bo ja troszeczkę działałem też, kiedyś miałem okazję pracować nad projekcikiem, który akurat był odpalany na okularach 3DWZX, tak? I tam te okulary są naprawdę tragiczne, tak? Bo ma się dwa takie malutkie monitorki na ciężkich okularach, które męczą nos, które mają rozdzielczość 800 na 600 i tam zupełnie nic nie widać, tak? W w momencie, kiedy założyłem Oculusa tak, i pograłem na tym, gdzie miałem pełne field of view, y, płynnie to działało, tak ruchy głowy też były płynne, nie trzeba było, nie wiem, kalibrować tego jakoś przez 10 minut, to naprawdę robiło to bardzo dla mnie, to była dla mnie naprawdę spora różnica, tak? I uważam, wtedy, wtedy uwierzyłem jakby ponownie, że, że virtual reality, tak, i takie hełmy mają ewentualnie jakiś potencjał, tak? No dobra. Kupiłeś mnie. No dobra. Nie, nie, bo ja mam okulary i na pewno będzie to konfliktowało. Ja grałem w okularach i nie było problemu akurat. A, ja no, a, nie chyba okulary masz do patrzenia daleko, do... a nie blisko. No. No, tak, dobra. No dobra. A może jedna gra, która, na którą czekasz, jeżeli w ogóle czekasz na jakąś grę w tym roku? Hmm. Hmm. Aha, aha, aha. No to... <ślesk> Ale wiecie co? Coś w tym jest, bo naprawdę... Tom Raider! Nie, ja chyba na no, chyba, no, chyba Last of Us no, tylko to... tylko tak, to. Tak, jest, ja, ja na Last of Us tak czekam, żeby zobaczyć, ale żeby jakoś tak, że wiesz, już po prostu boki zrywał z oczekiwania, co to, to nie... No, no hmm. nie, nie, bez przesady, ale... tak. To jest, jest problem tych triplej, że kurczę, jeżeli masz wszystko, wiesz, Assassin's Creed 3, 4, 5, 10 i tak dalej, to po jakimś czasie przestajecie, też tak bardzo jarać, no. Nie, ja po prostu, w tej chwili na Bioshoca czekam, czekam na tak. tego. I to Oba, chyba ja to najbardziej, jest najbardziej, tak, najciekawsza rzecz, która w najbliższym czasie dla mnie przynajmniej się pojawi. No dobra. Czyli nie czekamy na nic. Jesteśmy tacy mądrzy, tak. umiemy wszystko. Nie gramy w grę, nie, nie, bo w grę. pracujemy. Ja nie czekam, bo ja jeszcze nie skończyłem gier z tego roku. <grym> no, nie, ja no, ja no, to oczywiście i nie wiem, kiedy je skończę, bo trochę mi się kolejkują i to jest raczej taki problem. Mm, więc tam ci, co robią mm. te triple dla mnie, to mają zagłoskę, jak mi te je wcisnąć je. No. no ale to taki to biznes jest. no. Ty... Ktoś mi zwrócił uwagę, że pod YouTube'em jest cały czat, w którym ludzie pewnie zadają na pytania, nie powinniśmy na niego zerknąć. Nie, na ja oglądam tego czata na YouTubie i tam mm, jest standardowy przekrój wszystkiego. <słuchaj> <słuchaj> Od, od hejtu i różnych... Tak, groźnie. Tego, natomiast trudno mi tu znaleźć jakieś konkretne pytania do nas, yy, tak mi się wydaje. A po drugie, yy, no i tak, tak, właśnie nie My wiem. Mieliśmy jedno pytanie od Jakuba Wójcika, który jest z tego, co pamiętam, redaktorem, naczelnym takiego portalu. Uh, in the world? Tak, tak. Było pytanie. Uh, I to było pytanie, które zaraz znajdę. A ja, ja tymczasem, ja, ponieważ jest pytanie, to zacytuję. Za no i co powiecie na temat gier finansowanych przez Kickstartera? No, coś na ten temat mówiliśmy. No tak. ja, to, ja to bym chciał przede wszystkim, żeby te gry powstawały, to najbardziej się obawiam co do, co do tego, że część z tych gier się nie pojawi albo pojawi się w znacznej, znaczy inaczej niż sobie je wyobrażaliśmy i będzie trochę, trochę naszekania i hejtu i mówienia, że to ach pieniądze przepadły. no to ja... I to może zaważyć trochę na tej całej, całej idei finansowania społecznościowego, a może nie, ale to... nie to dla mnie Kickstarter już trochę ewoluował w taką stronę, której się nie spodziewałem, bo idea była taka, że to ma być, prawda, sposób wsparcia dla jakichś mniejszych twórców, czy, czy prawda, jakichś różnych rzeczy, które by, w, prawda, standardowego finansowania nie znalazły, a szczerze mówiąc, coraz bardziej przy grach zaczyna Kickstarter po prostu przypominać formę priorderów i promocji. Bo... Tak po prostu, tak jak patrzyłem na no te ostatnie dzieciory, na przykład, tak, Faster Than Light, no to tak naprawdę praktycznie skończona gra wrzucona na Kickstartera, żeby po prostu zgarnąć pierwory, przy okazji zrobić promocję, bo to faktycznie, jeżeli Kickstarter odniesie sukces, to to jest, to to jest naprawdę duży boost do promocji. No co, gra wyszła, tak, oczywiście. potem no tak samo Giana Sisters, no, też taka gra, tak. widziałeś, widziałeś, zakładasz no tego Kickstarter, to praktycznie skończona. No, zakładasz po Kickstarter'a po to, żeby po prostu zrobić promocję ja z trochę Kasiory. Nie do końca mi się to zawsze podoba, bo ja się na przykład trochę czuję dziwnie, że to Faster Than Night wygląda jak takie trochę amatorski indie, chociaż gra jest świetno. Mimo, że prawdę ten już uzbierała te 200 tysięcy, w tym momencie jest pytanie to co się stało z tymi 200 tysiącami, tak? Czy one poszły na, na jakieś ulepszenie tej gry? No raczej nie. No jakby jest to trochę po prostu inny model niż się go spodziewałem. Ja rozumiem, że to po prostu były priorytety de facto, ale ja to jakoś tak dziwnie odbieram osobiście. No tam jakaś teraz... idzie na, na, na jakieś tam nagrody dla tych bakerów, w sensie na jakieś ale... koszulki, na jakieś pierdoły takie. No ale nie 200 tysięcy, tak. No tak, jest... tak, tak. Chociaż kriory, nie, nie jedni się na tym przejechali, bo liczyli jakby dużo mniej, a nie policzyli kosztów wysyłki, nie policzyli tak. tego, że... No, jakby parę, parę, parę tam teamów się na tym, na tym wywaliło. E, tak. także to, to Potem tak. powstawał drugi Kickstarter, żeby sfinansować pierwszym. O co obiecali w pierwszym Kickstarterze. Ja, no w ogóle, Kickstarter, żeby sfinansować Greenlighta, żeby sfinansować coś tam w tej chwili po prostu. W ogóle, być indie deweloperem, to się z tym, że po prostu. O, weź, albo no, trzeba to, być walta. weteranem po prostu, tak? Jechasz na, na No tak, tak, dokładnie. A, a słuchajcie, takie taki follow-up question, mianowicie, czy myśleliście albo czy myślicie, żeby skorzystać z Kickstartera? No Wojtek nie, bo to jest pro firma Giełdowa, więc to tak jest nie. trochę utrzymać no, amerykańskie. Nie no. Pierwsza no rzecz, to... rzecz, jaka tam przyszła do głowy, jak usłyszeliśmy o Kickstarterze, to, to czemu akurat tam nie pójść po okazy? Także nie, to wszyscy, wszyscy myślą, natomiast potem wszyscy robią rachunek zysków i strat. No i, i wychodzi na to, że jednak ryzyko. Jest jakieś ryzyko w znaczy to się tylko wydaje, że że to jest kwestia tego, czy nam się uda zebrać pieniądze, czy nie, no ale w przypadku większych projektów to jest też kwestia tego, jak, jak się je wcześniej finansowało, jak się to potem rozliczyć, to, że przecież my nie mamy jakoś specjalnie w Polsce dobrych warunków, żeby crowdfundingu brać udział i tak dalej, więc to, to jest szereg jakichś innych rzeczy, które wpływają na to, że ostatecznie nie poszliśmy na Kickstarter z żadnym projektem. Zresztą to było tak, no że my, my trochę większe projekty staramy się robić, czy próbujemy robić Niż, niż te, które chodziły przez Kickstartera. No i nie chcieliśmy na siłę wymyślać małego projektu tylko po to, żeby skoczyć do Kickstartera po pieniądze. No, a dużego projektu y, raczej byśmy nie sfinansowali, bo, bo mieliśmy co innego do roboty y, w, w momencie, w którym jakby to było wszystko rozważane. Ale kto wie, czy w przyszłości to nie będzie całkiem niezłe narzędzie też dla większych deweloperów. No, mi, mi się podoba to pod, pod jednym względem. W, w sensie jest sobie taki Brian Fargo i on może powiedzieć, hej, chcę zrobić West End 2, a jeśli ludzie chcą, żeby to dla powstało, no to tak, ono powstanie, tak? W sensie nie, jakby wydawcy tutaj mają w, ty, w tym momencie mało do gadania i to, to jest fajne. No bo jeżeli ludzie chcą grać w jakąś grę, to czemu im tego zabraniać? I Chcą jeszcze zapłacić? Przez tak, tak, nie, jakby... no to, jest, to jest bardzo fajne. W teorii, bo jest jeszcze właśnie pytanie, czy faktycznie to powstanie i czy będzie dobre. No tak. nie, no my, my z perspektywy małego studia, no oczywiście myśleliśmy Kickstarter, no ale pomijając jakby kwestię tego, że w Polsce to tak nie za bardzo można, bo te wszystkie logistyczne kwestie, to że kickstarter to dla UK i US, uh, no to jakby faktycznie, żeby zrobić kampanię kickstarterową, to tak naprawdę to jest robota full time. I szczerze mówiąc, zamiast ciągnąć kampanię kickstarterową, ja chyba wolę skończyć grę na przykład. Uh, natomiast jak będziemy bardziej znani, bo to trochę się o to rozchodzi, tak, tak, jak, tak jak powiedział Tomek, no, jak masz dobre nazwisko, to po prostu ta kasa się znajduje, to wcale nie jest wykluczone, że skorzystamy. Jeżeli, jeżeli ta bańka nie prysznie i jeżeli to będzie dalej działało i ludzie będą chcieli z tego korzystać, to kurczę bardzo dobrze, dziękuję, fajnie. Ja chciałem jeszcze tego tak nadmienić, że u nas ten, te, to finansowanie społecznościowe jakoś raczkuje. Są pierwsze, pojawiają się pierwsze platformy. Nawet prawnie na, można to jakoś tam powiedzmy obejść te różne problemy, które, które, które tutaj rzucają nam pod nogi. Miałem nawet propozycję, żeby nie spróbować sfinansować jakiejś swojej gry poprzez takie, takie, taką platformę, tylko ja nie mam dobrego pomysłu na, na grę, znaczy taką grę, którą chciałbym zrobić ja po pierwsze, a po drugie, żeby, żebym mógł śmiało, y, y, że tak powiem prosto w oczy poprosić o pieniądze na nią. Więc na razie... To to, roboty to... dwa. No, y, no właśnie o tym myślałem oczywiście, ale ja nie mam dobrego pomysłu na gryt 2 dwa. Takiego, że mógł sz, sz, jakby szczerze... Po, poprosić ludzi o pieniądze na to, bo jeszcze, potem trzeba się wywiązać z tego. Znaczy w e... nie ważne, musisz się uśmiechać na filmiku, kasa się znajdzie. Pokaż kota. Po, my myśleć, tak, dokładnie. O, czekajcie, muszę pokazać kota, bo to obowiązkowe. Przepraszam, <śmiech> to jest kod. Kod jest nieszczęśliwy, bo go, bo go obudziłem. Iść tu z powrotem spać. <śmiech> <śmiech> tak, kod obowiązkowy. No, i, ale to jest ciekawe. Znaczy, to fajnie, bo ja oczywiście nie jestem brennym <śmiech> fargą, więc moje nazwisko na Kickstarterze nikomu nic nie mówi, ale jakiś PR sobie w Polsce buduje i być może kiedyś yy, podejmę taką próbę. No a co? Tylko na razie, znaczy chcę, żeby to była rzetelna próba, to nie jest tak, że a wrzucę to na Kickstarter, na czego tam innego startera y, lokalnego naszego i zobaczę jak będzie, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć pomysł na grę, żeby dostać na nią pieniądze i ją zrobić po prostu. Więc trochę do tego się trzeba przygotować. I tak samo jest zresztą z Kickstarterem. Nie wystarczy powiedzieć, a wrzućmy nasz projekt Choć, choć były takie projekty, to widzieliśmy tak. nawet z Polski, mm -hmm. że a, wrzućmy nasz projekt, zobaczymy jak będzie, bo to jest trochę bez sensu, to marnujemy okazję i marnujemy wysiłek i, i zawracamy gitarę ludziom niepotrzebnie. Trzeba się do tego przygotować, tak jak powiedział Tomek, trzeba, trzeba mieć dobry pomysł, trzeba umieć go sprzedać, trzeba zadbać, żeby z tego co słyszałem na konferencji crowdfundingowej, to przede wszystkim trzeba sobie przyprowadzić tych ludzi. To nie jest tak, że wrzuca się projekt i ludzie z kosmosu się tam biorą, tam siedzą, takie muchy i czekają tylko, żeby usiąść na to, co my tam zostawimy. Tylko my musimy te muchy sobie sprowadzić, to muszą być nasi znajomi, znajomi naszych znajomych i tak dalej. Wszystko to spada na nasze, na nasze barki. Oczywiście, jeśli ktoś nas zauważy, jeżeli staniemy się głośni gdzieś tam do mainstreamu, nasz projekt zostanie wrzucony i coś o nim powiedzą w wiadomościach TVN-u, to oczywiście szanse, szanse wzrastają. Natomiast Natomiast wysiłek przy Kickstarterze jest duży i to nie jest stare takie łatwe, jak mi się wydawało na pierwszym roku. Tak. No to trochę jak z mobilami, tak? Mm. Też są niełatwe no. łatwe do zrobienia. Zarobić jest mi ciężko. Choć, tak? choć może trochę, no. to, trochę prostsze, bo nie ma tych 30 projektów game devowych takich Kickstarterze dziennie. Póki tak. co jeszcze nie jest. Nie Dobra, ja może wrócę do tego pytania, co tam było. To było pytanie. No nie, nie wiem. I będziemy go powoli kończyć, tak? Czy tam no, są jakieś pytania? Chyba tak. To ostatnie, ostatnie, ostatnie pytanie. Już go szukam. Jeszcze raz. Tak szukałeś, szukałeś i nie znalazłeś. Tak, tak, tak. Zacząłem, ja tyle czasu. zacząłem słuchać. No to specjalnie wylaliśmy wody, żeby coś tam mógł się rozmażyło się. Tak. No nie widzę tego. <grym <grym to jest na ewencie, ja a nie, nie, to nie na... A jest, dobra, dobra, już widzę, już pytanie. widzę. Już widzę. Pytanie Jakuba Wicika. Co powiecie o polskich mediach, które praktycznie szerokim łukiem omijają temat gier niezależnych w Polsce? Czy nie czujecie się urażeni tym, że produkcje, które śmiało mogą konkurować z tytułami AAA są traktowane ze strasznym przemrużeniem oka? Okej. Okay. Ja tak, się nie zgadzam. To na ja, ja uważam, że polskie media wcale tak bardzo tych indyków nie unikają, tych indyków w Polsce znowu ma aż tak dużo, więc generalnie dość łatwo jest się przebić i faktycznie dostać artykuł u nas na poligami, czy, czy, czy teraz tak, czy, czy coś jest bardzo prosto, a to, że nie wiem, jakiś onet gry o nas nie pisze, no to jakoś przesadnie mi nie przeszkadza, no i szczerze mi się wydaje, że polscy Polsce się rzadko promują tak naprawdę w polskich mediach po prostu, bo, bo nie obijając bawełny, tak, to jakby u nas ten rynek na, na digital, digital downloady Indie jest mały i tak jak my nawet patrzymy na nasze statystyki, to tych Polaków tam mamy mm, na palcach jednej ręki po prostu, więc jakby nic dziwnego, że, że cały nasz wysiłek marketingowy kierujemy na zachód, a jak po prostu poligamia nas napisze, czy zrobi wywiad, no to fajnie, tak, ale jakby to, to, to nie jest, to nie, to nie jest jakieś miejsce, w którym my skupiamy swoją uwagę. Natomiast ogólnie wydaje mi się, że w sumie jest tak samo łatwo dostać się do polskich mediów, jak do, do zagranicznych, a może nawet łatwiej, bo faktycznie. No, w moim zdaniem zdecydowanie łatwiej, w sensie jakby za granicą trzeba się jednak przebić. Jest te, w taktyki gier jest wiadomo też setki dziennie. Mijam, tak. A tutaj a, no, jest parę, no. No, no jestem Indyjski z Polskim, mam fajną grę i nie jestem, nie wiem. Jeżeli to hmm. wygląda jakoś ładnie, są, jest jakiś fajny screenshot czy filmik, to, to w tak. zasadzie jest spoko. Nawet u nas wystarczy na Facebooku w tej chwili po prostu napisać, że się coś robi, to zaraz podłapie, prawda? I poligamia, i gadżetomania, i polski game dev i to idzie sobie od razu automatycznie, niemalże. A, to widzisz, to, to, to Ciebie już followują na Facebooku, tak żeby, tak żeby newsy, newsy ściągać z siebie sobie. No, ja to muszę im maile wysyłać. No. Prostu, no. Ja muszę im maile wysyłać. Dodaj Ale... sobie do przyjaciół po prostu. <laughs> Ja bym właśnie powiedział na odwrót, tak, że szczególnie jakoś zauważyłem pod koniec zeszłego roku, także polskie media, szczególnie tam jakieś branżowe strony, zaczęły się bardzo interesować tym, co robią inne firmy, tak, na przykład powstały jakieś tam listy, jakie gry jeszcze wyjdą do końca 2012 i tak dalej, i tak dalej. A my ze własnego doświadczenia to nawet właściwie nie mieliśmy się problemu jakoś przebić do, do, do polskiej game prasy nawet z naszymi grami promocyjnymi, tak, które już mm. tworzyli kiedyś dla miasta, tak. Więc tu bym powiedział, że zainteresowanie jest, jeżeli są po prostu ciekawe rzeczy do, do pokazania. Tak? Mhm. Zresztą w sumie sami mówiliśmy, że w tym roku na przykład nie wiesz jakieś tripleje, to o czym ma ta prasa pisać? No, no, mają tych indyków trochę, więc siłą tutaj... rzeczy muszą się zainteresować po prostu. Tak. No faktycznie, nie, faktycznie, nie wydaje mi się, żeby to było trudno. Może faktycznie, oczywiście nie są te gry traktowane jakby z taką samą rangą yy, i prestiżem jak AAA, ale to mnie jeszcze nie dziwi, no bo to jest w jest, jest, trudniej, jest trudniej, bo wtedy już taki dziennikarz nie może sobie jedna, albo no z GameSpot'a zeżnąć artykułu o waszej gierce. <laughs> Musi sam napisać, no tak. albo jeszcze w nią zagrać, no to wymaga wysiłku. Nie daj Boże. Tak, pamiętam, pamiętam, był taki tydzień, jakby, czy znaczy dzień w Poligami, gdzie, gdzie, gdzie oni grali w, w takie gry mobilne polskie. Pamiętam, że to jakoś bardzo, bardzo źle wyszło, ale to później, później chyba jakoś powoli naprawiali. I tych, tych, tych artykułów było raczej sporo na tym portalu. No ja w każdym razie osobiście jestem zaskoczony, jak bardzo w tym roku polska prasa się dopytuje na przykład o nas faktycznie. Chociaż ja nawet nie przeprowadzałem żadnej akcji marketingowej w tą stronę. Więc moim zdaniem polska prasa Indii nie olewa. Ja razie, tak? Chociaż może to tylko nasze wrażenie, tak? Bo nie jesteśmy tutaj przecież wszystkimi. Nie chcę się ale już gadamy półtorej godziny. Tak, to tak. Skończyć chyba. I nie wiem, czy nie testujemy cierpliwości <głos> <głos> widzów YouTube'a. Dobra, to co, chyba zapraszamy do komentarzy, w sensie jakby chętnie usłyszymy, co, co zrobiliśmy źle, co zrobiliśmy dobrze. E, opi opiszemy, w miarę możliwości opiszemy to wideo na YouTubie, tak z grubsza, kto jest kto, bo rzeczywiście, jeśli ktoś się dołączył później, to tak. nie ma zielonego pojęcia kto tu mówi, skąd się wziął. Zapraszam na stronę, tam jest na stronie bardziej tak rozpisane, to nawet ze zdjęciami. No ale na YouTubie można przypiąć te jakieś pineski nie? Kto tak. Jest kto? tak. O, właśnie, coś może porobimy. Pobawimy się. To jest dla nas oczywiście też pre premiera. Mamy nadzieję, że to nie będzie ostatni podcast. <śmiech> tak, tego systemu, więc też się musimy nauczyć. Ale myślę, że będzie potem to coraz lepiej. Tak. W każdym razie dziękujemy Wam za uwagę. Wszyscy, co mogli nas oglądać live, fajnie, że mogliście wpaść i nas posłuchać, pooglądać. Mam nadzieję, że żeście się nie wynudzili. No i tych, co nas I potem obejrzą, tak też. Dziękujemy Wam za uwagę. No Dzięki, dzięki. Dzięki. Na razie. Co teraz się wciska? End broadcast. Z tyłu. Dobra, uwaga, to koń, kończymy.